Witam Was, drodzy słuchacze podcastu wakacyjnego z tej strony Krzyżmen. Jeszcze w sobotę, nie, już w sobotę właściwie. Albo jeszcze nie, nie, już w sobotę, tak, już w sobotę. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu wakacyjnego samego rana. Dlaczego tak? Dlatego, że że po prostu postanowiłem sobie, że w nocy z piątku na sobotę nie będę spał tego, bo nie chce mi się, no po prostu tak. Nigdy nie miałem takiej nocy, że w ogóle przez całą noc nie spałem, a zobaczę jak będę reagował i jak będę wszystko robił. Będę to umieszczał właśnie w takich krótkich nagraniach, jak się będę zachowywał, co aktualnie tobie. Aktualnie właśnie skończy, skończyła się pod, skończyło się After 4 po podcastu Fonie Live. Jest dosyć przyjemnie. No i no i ogólnie jest bardzo fajnie jak na razie, teraz nie wiem co będę robił, może z kimś porozmawiam jeżeli ktoś jeszcze siedzi, a jak nie no to sobie może obejrzę jakiś film nie wiem, jakąś komedię najpewniej bo taka godzina, taki ogólnie dzień jakiś, że najlepiej się ogląda komedię, zobaczymy jak się moje losy potoczą dalej, dobra przed chwilą mogliście usłyszeć najnowsze promo jak wam się podoba, jest to pomysł mój i Sławka, Nasze znaczy Sławko mi dał ten podkład, ja dodałem do niego głosy, no i myślę, że że na przemian będzie raz powielanie, raz dośpiewane, a raz takie. Dla urozmaicenia, a poza tym to indy to jest naprawdę naprawdę świetne więc dziękuję za nie Sławkowi no więc, więc więc więc więc myślę, że będzie zabawa, będzie zabawa z podcastem wakacyjnym, sam takie upomnienie ostatnio od Przemka, znaczy właśnie w tym podcastofonie live, że jeżeli będzie więcej niż cztery odcinki w tygodniu no to mnie wyrzucą z podcastu yy, nasze znaczy będę w katalogu inne podcasty więc ja myślę sobie na razie, że i to jest informacja dla Przemka, dla Roberta Kesslinga i dla innych, więc tego odcinka jeszcze nie Czytać jako to, ale ja myślę, że już tak będzie, dobra. Będą cztery odcinki na tydzień. Myślę, że się uda zrealizować. Jak będę w Egipcie, to sobie ode mnie odpocznijcie, bo właściwie to będzie tak, że yy, przez weekend na pewno nie będę nagrywał, więc dwa dni. No i jeszcze trzeci dzień to jakiś w tygodniu na pewno też czasami nie nagram. No więc będzie tak, bo ja nie chcę być w ramce inne polskie podcasty, nasze znaczy inne podcasty warte uwagi. Chociażby dlatego, że ten podcast nie jest warty uwagi. Tak. No, więc to jest godzina 1.30 na razie, a Was zapraszam na kolejne minuty właśnie z tym podcastem. Zobaczymy jak wyjdzie później. No, cześć, Naszy na razie, cześć. Jej, tak, za godzinę powinienem znowu to nagrać, dla Was to będzie sekunda. Dobrze, już kolejny, kolejne nasze spotkanie w tym odcinku, druga 23. Jak na razie idzie gładko, do tej pory yy, nie robiłem nic twórczego, chociaż zrobiłem. Zrobiłem strony do podcastu Głową w mur yy, na blogspot.com To jest podcast Hosa mojego rówieśnika. Yy, po, też nagrywa podcasty, tylko na mu strona się posypała, no to myślę, będę dobry i mu nagram. Znaczy zrobię właśnie stronę, no i strona jest, można sobie y, subskrybować RSS, nauczyłem go, jak robić sobie fajny playerek, z którego skorzystał chociażby Mando, z tego co widzę oczywiście, i bardzo wszystko jest fajnie, yy, no, i, no i myślę, że będzie dobrze. Jak na razie mi się całkiem dobrze tu żyje, yy... Nic jeszcze nie mam w planach do roboty. Teraz będę sobie trochę czytał, może przez pół godziny, może przez godzinę. Zobaczymy jak wyjdzie. Później, później, mam w planach, później, mam w planach posprzątanie w pokoju. Tak, bo mam bałagan, a nie mam co robić, no to wiadomo, posprzątam sobie, a później posprzątam sobie różne śmieci, które mam na komputerze, żeby było tak. I muszę sobie też ustworzyć nowe konto na laptopie, bo mojej mamie się zepsuł komputer No i na czas, kiedy ja będę w Egipcie, a jej komputer będzie w naprawie, to ona będzie właśnie urzędowała tutaj w moim laptopie, tylko muszę jej dać pewne ograniczenia. No, że Wiadomo, żeby nie zepsuła tego komputera, bo no ja jednak nie ufam do końca, jeśli chodzi o takie sprawy mojej mamie. Tak więc yy, postanowiłem, że nie ma sensu czekać 24 godzin do snu, a po prostu, że nie będę spał dzisiaj, to chodzi o to, że poczekam do wschodu słońca. Zobaczę wschód słońca z okna, no i, no i będzie dobrze. O, i też pisze mi, że jest. No to ja już mu piszę, że już... Tak, już mu napisałem. No i, no i, no i poszekam do 4.19 Kiedy to wschód słońca ma być widoczny. No około wtedy wysejdzie słońce, a ja pójdę spać jak na prawdziwego nocnego marka przystało. Więc czekamy, czekamy dalej. Później zacznę za chwilę zacznę szydać, a później zacznę już sobie, prawda, prawda sprzątać na komputerze i ogólnie, no. Więc dobrze tak. A, no słuchacze, się tak porobiło, że jest trzecia. 45, a jeszcze nic nie przeczytałem. To za sprawą mojej rozmowy z takim słuchaczem polskich podcastów i członkiem audycji Geek Cloud w kontestacji czy, nie, czy audycji mobilnych, nie członkiem. No to za sprawą Bajditera. Koleśia, którego poznałem, znaczy nie koleśia, koleś to nie jest odpowiednie słowo. Koleś to koleś, koleś. To jest brzydkie określenie, człowieka, którego poznałem y, n, przez Noce na Odwyku, program Martina Lechowicza i którego y, bardzo lubię. Czasami to w internecie. Ogólnie fajny gość. Porozmawiałem z nim, on już idzie spać, a ja patrzę dalej. Patrzę przez okno i widzę, że ten fiolet nocy, bo niebo jest fioletowe w nocy, tak? Nie, takie ciemno, bardzo ciemnofioletowe. Widzę, że już przebija się ciemny granat, czyli już zaczyna powoli świtać. Za chwilę będzie świtać. Dokładnie za 50 minut powinno już świtać, a to oznacza, że pójdę spać albo i nie pójdę. Zobaczymy, zależy od humoru właściwie. Ja się zaraz będę zabierał za jakieś czytanie, ale ze swojej kwestii tylko dodam do, Wam tyle, powiem Wam tyle, że teraz odcinki zaczną być, zaczną być naz, nazywane, po prostu, żeby miało jakieś nazwę, żeby był z tego fan, jakiś taki fajny. Jak nie będzie miał nazwy, to będzie po prostu Podcast Wakacyjny 6, Podcast Wakacyjny 7, a jak nie będzie, a jak będzie miał właśnie nazwę, to będzie PW6, PW7 i do tego jeszcze nazwa krótka, więc tak. Dzisiaj wymyśliłem, że odcinek będzie PW6, PW6, kiedy licho nie śpi. No więc, tak jak Wam mówię, panowie z Podcastofonu, czemu ja Was nazywam panowie z Podcastofonu? Przecież my się wszyscy znamy, a w podcastingu jest taka zasada, że każdy jest chyba kolegami. Taka jest zasada, nie? No więc, więc, więc więc koledzy, koledzy z Podcastofonu, tak Was nazwę, nie traktujcie tego jak jako jako jako kolejnego takiego odcinka, tylko ten limit, limit tygodniowy zacznijmy od nowego tygodnia, czyli od niedzieli. No i dostałem taki limit w podcastofonie, jak już w tym odcinku chyba wspominałem, że cztery podcasty wakacyjne na tydzień, więc będę się stosował, ale niech to wejdzie od nowego tygodnia, czyli od niedzieli, bo jak chyba większość wie, albo jak nie wiecie, no to nie wiem, tydzień się zaczyna od niedzieli, tak, chociaż tego nie ma chyba prawnie uregulowanego, w ogóle to byłby absurd, jakby było napisane, że tydzień zaczyna się się od niedzieli. Ale myślę, że wiele, wiele osób o tym zapomina. Ale myślę, że też wiele akceptuje to, że tydzień zaczyna się od niedzieli. Ja akceptuję, że tydzień zaczął się od niedzieli. No a teraz idę poczytać książkę. Poczytać książkę i ogólnie tak o zaświecić światło tutaj. Chociaż nie wiem, bo może rodziców obudzę swoim światłem albo nie wiem, no na tyle jeszcze jasno nie ma, żeby żeby zrobić, żeby przeczytać, bo y, no jest jaśniej niż w nocy, słuchajcie, ale na pewno y, ciemniej niż rano, bardzo ciemniej niż rano. A ja jestem zawiedziony trochę, bo 48. mi się nie chce spać w ogóle, za oknem już zaczyna świtać, więc dziwnie, dziwnie, naprawdę dziwnie, <śmiech> nie wiem, nie wiem, nie wiem. Widzę, że już powoli, powoli zaczyna się wszystko budzić o 3.38, no ale taka jest prawda. Słońce zaczyna świecić, co, znaczy nie, co ja gadam, co ja gadam, jak nie jestem głupi. Słońce nie zaczyna świecić, ale niebo zaczyna jaśnieć i myślę, że za pół godziny będzie już całkiem, całkiem jasno. Tak, trzecia właśnie wybiła. No więc zostawiam Was na chwilę, dla Was to będzie sekunda, a dla mnie trochę więcej. No więc, zaraz wrócę. Panie i panowie, podcasterzy i podcasterki, 4.23. Ja już skończyłem trochę czytać jeszcze, coś na Wikipedii sobie poczytam, posprzątam pokój i myślę, że jeszcze chwilę poczytam i pójdę spać. Tak, tak prześpię się z rodziny, albo jak mi się nie będzie chciało, to w ogóle nie będę spał, no ale już światło jest, na naszym, może nie tyle światło, ale jasne, jasno jest na tyle, jasno jest tak jak przy mocnej burzy, więc, więc myślę, że już jest spokojnie, już spokojnie przy wyłączonym ekranie i, i, i, i lampce widać dobrze mój pokój, Także można nawet po nim normalnie chodzić. Ale oczywiście lampkę i laptopa sobie włączę, żeby światło jakieś było lepsze od tego. No i myślę, że już jest bardzo fajnie. Plan mi się raczej udał. Poczekam, aż się naprawdę coś zaświeci, tak, żeby było ładnie. A nie tak, że już jest tak na odwal. Ale myślę, że mi się udało, no jeszcze co prawda do tego do pełnego wstania mi brakuje, do tego, żeby nie spał 24 godziny, brakuje mi 3 godziny 20 minut, ale myślę, że tak o 6 się na godzinkę położę, żeby a na dwie godzinki jakoś tak, żeby było, no żebym zregenerować siły, żeby było dobrze. No więc, więc tak, więc tyle jeszcze pewnie jedno wejście będzie w tym odcinku. Yy, Pamiętajcie, licho nie śpi. Tak. Dobra, słuchacze, już koniec tego odcinka, albowiem wybiła 4.51. Za oknem jest tak jak zwykle, więc moja misja spełniona. Dotrwałem do świtu. Już się mogę kłaść spać, ale tego nie zrobię, bo mi się nie chce. Zmontuję ten odcinek, chociaż tutaj do montowania nic za bardzo nie ma. Podcast wakacyjny jest na takiej zasadzie montowany, że po prostu yy, sklejam to wszystko w jedną całość i wrzucam na archiwork później na stronę i jest. Więc tak, jeżeli ktoś by chciał sobie założyć konto na Dropboxie, to, a jeszcze nie ma, to zapraszam, zapraszam do mnie, to ja mu wyślę zaproszenie, żeby miał więcej, więcej miejsca na swoje podcasty, to by bardzo mi pomogło. Naprawdę bardzo mi pomogło, że na, na przykład więcej miałbym miejsca na jaskinie głupoty, więc jeżeli nie macie konta na Dropboxie, a chcielibyście mieć, to zapraszam. Najpierw napiszcie o tym do mnie, ja to wszystko, ja wam link zaproszeniowy wyślę. No i wiecie co, no i tyle w podcaście wakacyjnym. Żegnam się z wami, mam nadzieję, że w poniedziałek coś jeszcze nagram. No i tyle właściwie. No, dzięki za słuchanie. Cześć. Mówi przyszman.